OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 19 kwietnia, jest 23. Serwis Anna Zaleśna Severa. Alert pogodowy dla południowo-zachodniej Polski spodziewane ulewy. 10 osób postrzelił napastnik w amerykańskiej Luizjanie 8 zginęło to dzieci. Przed oszustami ostrzega Krajowa Administracja Skarbowa. Posługują się ulotkami z logo skarbówki. Instytut Meteorologii ostrzega przed intensywnymi opadami deszczu w zachodniej i centralnej Polsce. Alerty drugiego stopnia obowiązują w województwie lubuskim oraz w zachodniej części Wielkopolskiego i Dolnośląskiego. Może tam spaść od 40 do 50, lokalnie do 60 litrów wody na metr kwadratowy, a zapowiada rzeczniczka IMGW Agnieszka Prasak. Natomiast województwo zachodniopomorskie, województwo wielkopolskie, świętokrzyskie, województwa małopolskiego, podkarpacie, opolszczyzna i śląskie tutaj województwa i te części północne właśnie tego województwa małopolskiego, świętokrzyskiego i opolskiego i tutaj do 40 mm opadu. Możliwe są podtopienia, szczególnie na południu. Służby są w gotowości. Informuje rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka. Głównie państwowa straż pożarna na bieżąco monitoruje sytuację. Jeśli zajdzie taka potrzeba, natychmiast wyśle dodatkowych strażaków do regionów najbardziej zagrożonych deszczem i ulewami. Wicepremier i Minister Obrony, Władysław kośniak kamysz poinformował wieczorem w mediach społecznościowych, że w związku z trudną sytuacją meteorologiczną gotowe do działania i wsparcia służb są Wojska Obrony Terytorialnej. Ośmioro dzieci zginęło w strzelaninie w amerykańskiej Luizjanie. Według policji domniemany sprawca również nie żyje. Jak oświadczył podczas konferencji prasowej Chris Bordelon, rzecznik Departamentu Policji w Shreveport, Łącznie od kul ucierpiało 10 osób. Trzech funkcjonariuszy z patrolu policji rozpoczęło pościg za uciekającym samochodzie podejrzanym. Został on ostatecznie wyeliminowany przez policjantów. Według naszych ustaleń był on jedynym sprawcą tych tragicznych zdarzeń, z których miejsca podejrzany ukradł samochód. Informował rzecznik lokalnej policji. Policja podała, że wiek ofiar śmiertelnych waha się od jednego roku do około 14 lat. Według służb dostrzelani doszło w kilku domach na terenie miasta, w tym w dwóch budynkach położonych w tej samej przecznicy oraz w trzecim, znajdującym się w innej części tej samej dzielnicy. Część ofiar śmiertelnych ma być spokrewniona ze sprawcą. Z majami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Krajowa administracja skarbowa ostrzega przed skanowaniem kodów QR z ulotek, które wzywają do zapłacenia mandatu. Kierowcy znajdują takie ulotki za wycieraczkami samochodów. Mają one kod QR i logo skarbówki. Sebastian Osiński z Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie ostrzega, że to efekt działania oszustów. My jako Krajowa Administracja Skarbowa nie przekazujemy wezwań do zapłaty mandatów karnych za wykroczenia drogowe w postaci takich ulotek informacyjnych. To wydruki z bezprawnie użytym logo KAS, które pochodzą do szóstu. W treści ulotki znajduje się kod QR, który może zakierować osobę skanującą na pobranie tzw. złośliwego oprogramowania. Jego użycie może spowodować utratę danych albo zawirusowanie telefonu. Izba apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności. Oddaj krew, uratuj życie. Akcja po raz piąty odbyła się w Podrzeszowskiej w Świ, wsi Nienadówka. Obóz Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa stanął na głównym placu i w ciągu pięciu godzin zgłosiło się tam ponad półsetki osób pani z nadówki? Tak, pochodzę z Nijadówki, mieszkam obecnie w Sokołowie. Po raz pierwszy pani krew oddaje? Nie, no już kilkakrotnie oddawałam, ale teraz widziałam, że jest w pobliżu, więc przyjechałam. To jest mały wysiłek, a możemy tak dużo zrobić dla innych. Robert Sadowy ze Stowarzyszenia Motocykliści Dzieciom. Ile jednorazowo krwi się oddaje w takiej akcji? 450 ml. To jest dużo. Dzisiaj jest fajna pogoda, dlatego jest i fajna frekwencja, a także mam nadzieję, że zaszczepiamy kolejnych, y, którzy chcą spróbować. Są nowi ludzie, nie boją się Kontynuują oddawanie krwi. Dwa razy w roku na akcji w nienadówce. Z uczestnikami akcji rozmawiała Iwona Piętak z polskiego radia Rzeszów. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl poniedziałek pochmurny z przejaśnieniami od Ziemi Lubuskiej i Dolnego Śląska, przez Ziemię łódzką i Świętokrzyską po Małopolskiej Podkarpacie będzie padał deszcz, na przedgórzu sudeckim możliwe burze. Na termometrach jutro maksymalnie od 8 do 13 stopni. Autopromocja. Okay, running, right, fine, thank you. W środku dnia, w środku Warszawy, wspominaliśmy przy świecach pewne wydarzenie z 2012 roku. Jessie Ware dała wtedy kameralny koncert specjalnie dla słuchaczy trójki. A z kim rozmawiałem? Z samą Jessie oczywiście. Właśnie ukazuje się jej nowa płyta Super Bloom i to był nasz kolejny temat. Zresztą będzie można posłuchać. Jessie Ware specjalnie dla trójki w poniedziałek w audycji Tu Myśliwiecka 357 między 14 a 15. Zapraszam, Piotr Mec. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, Dariusz Pugalski. Witam Państwa ponownie. Jednym słowem, no to jest właśnie temat y, naszego dzisiejszego spotkania. Jednym słowem, zapraszam. Linia nocna. I bardzo Państwu dziękuję za maile, za to, co Państwo mówią. Tak wspaniałe rzeczy. Jestem naprawdę ogromnie y, szczęśliwy i często wzruszony, że y, możemy rozmawiać w taki właśnie sposób właśnie z Państwem. Bardzo dziękuję. Radio.pl i dwie dwójki, siedem trójek. Jednym słowem, to jedno słowo, Gdy Państwo zechcieli wybrać z tych, nie wiem, tysięcy, nie wiem, milionów, nie wiem, czy istnieją, słów, to jakie ono by było? Tak na dziś. Jakieś ważne, jakieś karmiące. Takie dla duszy, takie dla ciała. Tak jak pierogi na przykład. Pan Roman proponuje. Albo na przykład jeszcze, o, jeszcze powiem, zaraz, gdzie jest ten taki fajny mail. Aha, to potem go znajdę. Na razie posłuchajmy. Takiej żonie, ani smutku ani łez O oh jest! O oh jest! Będę wierny jej jak pies, pomnosić będę ją na rękach Rzucę jej pod nogi cały świat Ze słońca będę przez okienko Promienie złote dla niej kradł Jeśli znajdę taką żonę, że się kochać będę Pawła. No ja rozumiem, to przy innej okazji wcześniej napisał, ale to chyba pasuje. Takie słowo zasmaczyście, no, którego używa pana. Zasmaczyście. Jest dobrze, to jest zasmaczyście. Jest źle i czasami tak bywa, to też jest zasmaczyście. To słowo idzie ze mną przez całe życie. Jest zasmaczyście. Paweł. Pozdrawiam cię, Paweł. I pani Anna. Dobry wieczór. Dobry wieczór. No jest dla mnie dzisiaj bardzo zasmaczyście. Ja dla mnie też. Dozwieniłam do, do się drugi raz. O, ja jestem, to, to, to jest, ja to jest Pani, pa. Pa, legendarna pani Anna Skrosna. To właśnie Pani. Już pani poprasowała, co, t, co trzeba. Tak? Wie pan co? Ponad plan. Ponad plan, wspaniałe. także nie wiem Wynajmę się chyba jako usługi do magla <śmiech> Tylko będę to na tą porę robić no, Natomiast y, Przyszło mi jeszcze do głowy jedno słowo No jakie słowo, słowo? Może być to pomoc Pomaganie uh -huh. Ale takie zdrowe uh -huh. Nie takie na pokaz Nie takie, żeby się pochwalić I uh -huh. y, y, y, ja nie będę długo mówić Ale powiem tak pomogliśmy, pomogliśmy z mężem mhm. pięciu istotkom, które mamy w domu yy, i to są trzy koty i dwa psy. Wszystko jest przytulone. Mhm. Wszystko ma trudny życiorys, ale jest tak kochane i to, ile daje radości, to, to spojrzenie jednego czy drugiego zwierzątka, to są konkretnie trzy koty, Mela, Ciutka i Walczyk, jak ja się nazywają? Dro... Mela, ciutka i walczyk. Eciutka. Me, e... Mela jest czternastolatką Mela. mela uh -huh. A Eciuda A Eciutka walczyk, uh -huh. etiutka, walczyk uh -huh. to są dwulatki. Rozumiem. To jest kotka i kotek. No i dwie Bidy psie. To jest dwunastoletni, prawdopodobnie dwunastoletni precel. Uh -huh. I jedenastoletni też prawdopodobnie dropek. Mhm. I jest kupa zajęcia, ale i jest to pomoc. Pomoc taka, która nie jest na pokaz, która czasami jest postrzegana, że e, no, no się z tą ilością zwierząt. Na tyle mam warunki, e, że one się mieszczą w moim domu, mam swój dom, e, zapewniam im opiekę weterynaryjną, no, ale tyle, tyle miłości, które one dają, to naprawdę. To jest wspaniała rzecz. I tak samo pomoc będzie dotyczyła ludzi słabszych czasami. Uh -huh. Niekoniecznie zwierząt. Generalnie pomoc, pomagania. O tak. Uh -huh. Dziękuję pani bardzo. Pozdrowienia dla całej trzutki. Męża proszę też uściskać. <grym> Uściskam. No, ze słowami dziękuję. podziwu, że pani tak poprasowała ładnie wszystko. <grym> No dobrze, to ja teraz, dziękuję pani, to, to teraz mam problem, bo ja nie wiem, Michał, do Michała Daniluka się zwracam, naszego realizatora, jaką piosenkę byś wybrał, co tu by pasowało, bo ja nie wiem, proszę cię, pomóż, pomóż, a propos, a, dobrze, Skaldowie, pasował. no dobrze, bardzo ładna piosenka, bardzo proszę, nie wiem, czy będą pasowały, no dobrze, spróbujemy. Drogi, dalekim światełkiem, nadzieją, której darmo, szukać mędrca szkiełkiem, byłaś serca stukotem i myśli, gonitwą i żebyś wreszcie przyszła żarli. Byłaś liściem tańczącym w jesieni. Byłaś w drzwi niecierpliwym uchyleniem sieni. I chwilą, w której zamarł czas i znikła przestrzeń. Przez jedną chwilę byłaś, tym byłaś, a jesteś. Jesteś wesołym ogniem, co strzela wysoko Nadzieją, której darmo szuka mędrca oko Czasem mierzonym serca, biciem niecierpliwym I żebyś tu została westchnieniem żarliwym Jesteś moją muzyką, w siedmiu strunach śpiącą I garścią śniegu, w którą wtulam twarz płonącą I nitką, co się złotą, wszędzie myśli, wszędzie Tym wszystkim dla mnie jesteś, tym jesteś apel Będziesz wiatrem wiosennym, co wieje od rzeki Będziesz snem, co zmęczone zamyka powieki Moim świtem spokojnym Dni szarych urodą Będziesz soli okruchem I chlebem, i wodą Będziesz niezgrabnym wierszem Wierszczę w kominie bawił latem w jesieniu I kolędą w zimie Bo tak nam już sądzone Tam gdzie ja i ty wszędzie Byłaś, jesteś i będziesz Byłaś, jesteś i będziesz Byłaś, jesteś i będziesz Byłaś, jesteś i będziesz, byłaś, jesteś i będziesz. Byłaś, jesteś i będziesz. Byłaś, jesteś i będziesz Byłaś, jesteś i będziesz Twan, twit, tam i Byłaś, jesteś i będziesz Byłaś, jesteś i będziesz no to słowo to ty no, tytułowe. No jeszcze może a propos i zaraz pan Robert, ale jeszcze momencik, bo jeszcze to jest to miłości piękna piosenka. No to może dwa maile. A zacznę od y, pani Agnieszki. Mnie chwyta za serce słowo czułość. Dosłownie chwyta za serce i za gardło, bo jest w nim pochylenie, miłość, szacunek, uważność, szacunek. No i takie miłe pozdrowienia. Dziękuję bardzo. I jeszcze Eryk. Szacunek. Bez niej jest nadal możliwy. Przyzwoitość do pomyślenia. Miłość. Nawet miłość. Czasami bez swojej winy musi się bez niej obejść. Czułość jest chyba czymś więcej. by jak najczęściej ogrzewała wnętrza dłoni. Pozdrawiam. Dziękuję. I pan Robert. Dobry wieczór, witam Pana serdecznie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Bardzo przyjemnie jedzie się samochodem do Warszawy z Krakowa, mm -hmm. słuchając audycji. Wspaniale. Dziękuję. Zaczynałem się specjalnie sprowokowany tymi słowami, które słuchacze wypowiadają. One są bardzo ważne i każdy z nich zawiera jakieś swoje odczucia, pragnienia. Mm -hmm. Pomyślałem sobie nieco prowokacyjnie, że powiem o dwóch słowach, które każde z osobna ma znaczenie. Pierwsze prowokacyjnie w, tych, w tym momencie, który się w tej chwili w świecie dzieje bardzo szybko zmieniającym się, który nas trochę zatrwaza, bo coś się dzieje, czego nie rozumiemy, to jest słowo siła. Aha, ale, siła ale siła nie rozumiana jako mm, siła taka inwazyjna, tylko ta siła wewnętrzna, która pozwala nam w chaosie przetrwać. Pozwala Aha. nam przejść przez te wszystkie mielizny życiowe, światowe, przez te wszystkie zawirowania i pozwala nam wytrwać przetrwać w momentach, kiedy czegoś nie rozumiemy, że dotyczy nas coś, czego, czegoś nie rozumiemy, nie mamy na to wpływu. Mhm. Jedyna, jedyny moment, żeby to przetrwać, to jest pewna siła. A drugie słowo, e, które chciałem do tego dołączyć, to jest źródło. Źródło. Mhm. Czyli, czyli co jest źródłem tej siły, co nas wzmacnia. I wtedy wszystkie słowa, które państwo słuchacze wcześniej wypowiadali mhm. Właśnie się zawierają w tych dwóch. A wie pan, jeśli, to jest prawda. Rzeczywiście. Uh -huh. jeśli, jeśli, jeśli mamy tą siłę i źródło jest prawdziwe, tej siły, to uh -huh. przetrwamy. To wszystkie słowa, o których mówimy, państwo mówią w audycji cały tak, wieczór, tak, tak, tak. one się za będą w tym zawierać. I to, i, to, i wtedy jest ten, ten świat, jest ta czułość, jest ta, jest są te wszystkie życzenia, które tutaj każdy z nas wyraża. E, jak słyszę... E, e, to, żeby świat był Lepszy, żebyśmy byli lepsi. Mm -hmm. Myślę, że siła mm -hmm. i źródła są bardzo ważnymi słowami. Każdy no, osobna i obydwa razem. Jak pan powiedział, jeżeli źródło jest y, czyste, tak? Coś takiego jak pan. Tak. Znaczy, ja, ja jestem dorosłą osobą, mam rodzinę, dzieci, już dużo przeszedłem, mam 61 lat mm -hmm. a, i ja już się tego nauczyłem. To nie jest kwestia wiary, tylko wiedzy, że jeżeli źródło jest czyste, tak. źródło mojej siły jest czyste to ja przetrwam. To ja już przetrwałem tyle rzeczy, których nie chciałbym nawet, nigdy bym nie wymyślał, że mnie spotkają. Nie rozumiałem ich. Dzisiaj z perspektywy czasu patrzę już na nie inaczej, bo przetrwałem. W momencie, kiedy one mnie dotyczyły, miałem wrażenie, że świat mi bardzo dokucza, że nie wiem, na przykład to była samotność czy jakieś inne rzeczy zewnętrzne i, i, i powodowały cierpienie. Ponieważ przetrwałem, bo źródło mojej siły wewnętrznej było bardzo mocno. Ono pochodziło ze słów mojej mamy, niezwykłej osoby, mhm. która od dziecka przekazywała mi tą wiedzę. Właśnie to... Chodzi o to oczywiście, żeby być dobrym człowiekiem. W, w, w dużym uproszczeniu. Mhm. I że jeżeli się i jeżeli to źródło jest czyste, jeżeli nie zaprojemy tego, nie wpuścimy e, jakiejś nieczystości, to przetrwamy każdy czas. Moja mama przeżyła okupację, e, bo przeżyła bardzo złe czasy i pamiętam jej opowieść, kiedy mówiła, że mój mówi Robert moim największym marzeniem, bo pochodziła z wioski małej, mm -hmm. naj, największym marzeniem było pójść do szkoły pójść do szkoły, bo ona marzyła. I 1 września poszła do szkoły i wybuchła wojna. No je, tak. I potem następne Aha. 80 lat jej życia było zweryfikowane brutalnie przez rzeczy, na które nie miała wpływu. Wszystkie następstwa historyczne, które potem się wydarzyły, pod, y, dotyczyły ją bezpośrednio przez następne lata. Ona nigdy tego mazania nie spełniła. No, skończyła tylko podstawówkę nigdy więcej się nie kształciła. I zawsze mówi, jak tego pragnęła. A Aha. mimo to, mimo tych wszystkich życiowych przeszkód. Y, zachowała wspaniałą, była po wspaniałą kobietą, niezwykle czystą, która poświęciła swoje życie swoim dzieciom, swojemu mężowi, swojej rodzinie, sporej rodzinie, ja, ja jestem czwartym dzieckiem, mhm. A, i okazało się, że na pozór proste słowo, na, na pozór proste czyny, mają olbrzymią moc i olbrzymią siłę te słowa mojej mamy, która dawno jest już po drugiej stronie, yy, cały czas we mnie są. Ja je przekazuję moim dzieciom, e, które są już dorosłe. E, niektóre jeszcze nie, ale, ale, ale większość tak. E, I to jest coś niezwykłego, że te słowa, ta treść w tych słowach zawarta ta właśnie siła przechodzi już na kolejne pokolenie. Prawdopodobnie moja mama słyszała od swojego ojca lub swojej matki, podobne słowa. Pomyślałem sobie, że dlatego właśnie, że, że warto byłoby w audycji, żeby to słowo się pojawiło, tak właśnie rozumiane, źródło i siła są, są tym, co pozwala nam przetrwać, mhm, tak. budować piękno, mhm. zachować piękno w sobie, dzielić się z nim ze światem, a przez to tworzyć piękny świat. I bez względu mhm. na to, co się dzieje dookoła, Przetrwamy, jeżeli, jeżeli źródło i siła jest. Jeżeli źródło e, źródło, źródło jest czysta. siły jest, jest czyste. Tak chciałem z panem Panie. Z podzielić wieczorem. Jak o wiele trójki od lat. Bardzo dziękuję. Serce dziękuję rośnie, również. jak się słyszy takie słowa. Dziękuję serdecznie. I szerokiej drogi bezpiecznej do Warszawy. Dziękuję bardzo. No zapraszam Państwa, prawda? To, to niezwykłe, co, co słyszymy, w czym uczestniczymy dzisiaj, prawda? Tego wieczoru. Ja Państwa zapraszam, dwie dwójki, siedem trójek, dariusz.bugalski.małpa.polskieradio.pl I tak patrzę, co byśmy może zagrali. O, Gregory Porter może, to będzie zawsze, zawsze nam na miejscu. Ta piosenka i, i to słowo. Is for the way you look at me, oh.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 was dobry wieczór Dobry wieczór, witam. Bardzo ładnie tutaj moi poprzednicy mówili. No, ja też tak uważam. Muzyka, muzyczka piękna. Przed no to się proszę wznieść, z... Pani Bogusiu, bo naprawdę jest... Także powiem tak, tym moim słowem to jest dobroć. O, no, no tak. E, po prostu kryje się pod tym wszystko, co pozytywne, szlachetne, piękne i się tak śmiałam, jak nieraz ktoś tak pyta, a ty co tam u ciebie, ja mówię ja mam takie hasło wyborcze czyńmy dobro, żyjmy pięknie Aha. i to zauważyłam się ludziom bardzo podoba no, no dobra, to widzi ty... pani, to już może pierwszy etap jest pokonany mówi pani hasło wyborcze, no więc ja wiem <głos> <głos> tylko, panie redaktorze, kolega mi powiedział, mówi Bogusia ale z tym do polityki nie idź, bo cię szybko wyrzucą stamtąd. Mamy hasło piękne, zwłaszcza jeżeli realizowane, przynajmniej jakoś, jeśli da, się staramy, prawda? To, to nie tylko by ode mnie zależało. Nie, nie, nie, nie. nie. Ja mm. po prostu tak żyję, tak mnie nauczyli rodzice, mm. tak nauczyła moje dzieci i, z, i postępują tak w życiu. Mam ich trójkę, ale widzę, że każdy z nich y, czyni, stara się czynić dobro i są dobrymi ludźmi. Właśnie przed chwilą przyszła do mnie Wisia uratowana przez. uratowała jej życie już 14 lat, jest ze mną I jak rozmawiam przez telefon, to zaraz przychodzi, jakby chciała coś powiedzieć, dodać od siebie. Mhm. Także naprawdę starajmy się żyć pięknie, szlachetnie. Tak naprawdę warto, warto Warto tak żyć, warto być dobrym człowiekiem. Mm -hmm. yy, I powiem, i pięknie, i otaczać się, pięknem. Nie lubię takich, takich, takiego brudactwa, takiego... No, no nie, no, no, no naprawdę lubię żyć pięknie. Dziękuję pani bardzo. Pozdrawiam serdecznie. Pozdrawiam, dziękuję za piękny program, pani redaktorze. za pani była wracać. jego częścią, więc, więc również dziękuję. Niech się pani trzyma zdrowo i pozdrowi dzieci. To jeszcze może a propos komentarza. Słówko komentarza, to pan Rafał pisze i to jest właśnie a propos. Dla mnie najważniejszym słowem jest wyobraźnia. Wyobraźnia pozwala patrzeć w przyszłość, w głąb, w inne wymiary. Jest motorem napędowym rozwoju, twórczości, kreatywności. Pozwala też stworzyć miejsca, w które można uciekać, podróżować. Jest niezbędne do szacunku, empatii, miłości, marzeń. Linia Nocna. I pani Martyna dołącza do nas. Dobry, dobry wieczór. Tak, ja. <laughs> Bardzo się cieszę. Dobry A to ja. No i tak słuchaj. No nie, dobry. Martyna z tej strony. A Darek, to z tej strony. No to słucham pani. A spokój. Mm. Bo tak sobie myślę, że jeżeli jest wszystko w swoim miejscu, to jest właśnie spokój. Mhm. Bo jak się jest spokojny, wszystko jest zaopiekowane i po prostu można iść do domu. Mhm. Jeszcze, mhm. jeszcze za, pół tak. ja, ja za pół godziny dopiero. Jeszcze jeszcze zdążą państwo zadzwonić. No, <laughs> Ale no, tak, ja rozumiem, jasne, jasne. Ja za tak, ja tak jakieś 10 minut do domu siedzę właśnie w garażu. Aha. Dziękuję pani. Mhm. Dziękuję. Jasne. I jak najwięcej spokoju. Wie pan to? No. Na święta składałam to nie te tylko zimowe, E, dużo zdrowia, pieniędzy i spokoju. Wiele mm -hmm. osób mi mówiło, a nie, pieniędzy to jest to, to już też, to pieniądze też są. Żeby było tylko zdrowie i spokój właśnie. Mm -hmm. Nie wiem, czy to jest wszystko o, do połączenia. No. Pieniądze i spokój zwłaszcza to, nie wiem. To jest. Jest. Nie, bo jak są pieniądze, to jest spokój. No, zdrowie, właśnie, to jest spokój. Pani, zdrowie to tak, z pieniędzmi to właśnie one generują często niepokój. Ale dobrze, jeżeli komu się udaje, jestem pewien uznania i podziwu. Dziękuję pani serdecznie. D dziękuję. Wszystkiego dobrego. To co ja mam teraz powiedzieć, bo mam coś... Aha, dobrze, tak wiem. Moja Ania, moja żona, powiedziała mi, wyczytała gdzieś jakieś wspomnienie na temat Marii Czubaszek. I ona powiedziała coś takiego, co jest a propos tego, co pani Martyna powiedziała chyba. Są takie dni, którymi nie należy się przejmować. Wczoraj i jutro. To chyba jest na temat, prawda? No dobrze, to ja zapraszam, jeszcze państwo zdążą, jeszcze zdążymy porozmawiać, dążymy wysłuchać tych, tych opowieści. No tak patrzę, wiem, Czesław Niemen, sen o Warszawie, jedna z moich ukochanych piosenek. Zawiłem ta kolorowe styl. Kiedyś zatrzymam czas i na skrzydłach jak ptak. Będę leciał coś. Warszawskie, kolorowe dni, gdybyś ujrzeć chciał nad Wiślańskim Biosenkę uwielbiam z różnych powodów, między innymi z takiego powodu. No bo ona często może być rozumiana jak taki hymn patriotyzmu lokalnego, albo może szowinizmu lokalnego nawet, ale to nie o to chodzi. Tam są te słowa przecież wspaniałe. Mam tak samo jak ty. Tak samo jak ty. Miasto moje, ty też masz, ja mam. A w nim najpiękniejsze sny, marzenia i tak dalej, i tak dalej. Coś pięknego. Mamy to i to nas łączy. I to jesteśmy tacy sami pod tym względem. To znaczy, że jesteśmy bardzo do siebie podobni. Chociaż ktoś mieszka w Warszawie, ktoś w Krakowie, ktoś gdzieś tam jeszcze indziej. To z tej perspektywy nie ma najmniejszego znaczenia. To nas łączy. Te wartości, o których dzisiaj mówimy, to jest takie... I te opowieści są tak wspaniałe. Bardzo za nie dziękuję. Pani Kasia teraz. Dobry wieczór. Dobry wieczór, panie Dariuszu. To jest też Dobry jedna wieczór. z moich najukochańszych piosenek. O, to wspaniale. Mhm. Uwielbiam ją, uwielbiam warszawskie smyczki. Nie mhm. jestem warszawianką, nie mieszkam w Warszawie, ale Warszawę kocham, uwielbiam to miasto. A ponieważ mieszkają tam moje dzieci, dorosłe, to bywam w Warszawie częściej niż kiedyś w młodości. Mhm. I myślę że może się jeszcze wydarzyć tak, że będę mieszkać w Warszawie. Mhm. Za kilka lub kilkanaście lat. Zobaczymy, jak zdrowie pozwoli. Mhm. Natomiast y, y, tutaj tak pięknie mnie pana imiennik podprowadził do pana, pytując trochę mhm. y, o moje słowo. I ono troszeczkę nawiązuje do słów pana, który dzwonił przed dwiema paniami. To były słowa siła i źródło. Tak, bardzo dobrze, piękny, dobrze pamiętam. Tak, tak, tak. Mhm. I tam bardzo często y, w opowieści, w uzasadnieniu pojawiało się słowo przetrwać, przetrwanie. Moim słowem, bardzo dla mnie ważnym w życiu, jest trwanie. Mhm. Z różnymi przedrostkami. Wytrwanie, dotrwanie, przetrwanie również. I to w znaczeniu nie tylko negatywnym, że musimy przez coś przejść, żeby do czegoś dojść, w domyśle przez coś e, niewygodnego, nieprzyjemnego, ale ogólnie trwanie, bo my trwamy, nasze życie to jest trwanie e, i ten, ten niemen z tą Warszawą, z tym snem o Warszawie, to też jest trochę o trwaniu mhm. w miłości. Tak, tak, tak myślę, można nawet tak powiedzieć, tak. Trwaniu w sile, tu nawiązuje do przedmówcy, trwaniu w dobru. Mhm. Te wszystkie dobre słowa, które dzisiaj padły od słuchaczy, słuchaczek, yy, one wymagają trwania. Mhm, tak. One wymagają czasu. Trwajmy. Mm. Moje słowo trwanie. Chciałabym jeszcze długo trwać i wszystkim tego życzę. Mm. Dziękuję pani. Bardzo serdecznie. serdecznie pozdrawiam, panie Dariuszu i, I wszystkich ja słuchaczy, linii nocnej. Dziękuję. Dziękuję. Dobranoc. To jeszcze na temat. A propos, dla mnie słowem przewodnim jest nadzieja. To moja Ania pisze. Dla mnie słowem przewodnim jest nadzieja. Ona sprawia, że mam odwagę, by przeżyć kolejny dzień. A cokolwiek się wydarzy, to, to daje mocy, bym mogła wyhamować, zatrzymać się, rozejrzeć, pooddychać i iść dalej, rozglądając się wokół, by nie przegapić dobrego, ważnego, To wielkimi literami te słowa, dobrego, ważnego, potrzebnego na dalszą drogę. Nadziei nam życzę. Dziękuję Ci Aniu bardzo. Tracy Chapman byłaby tutaj na miejscu, prawda? Pełna czułości, cudowna, wspaniała piosenka z tej jej debiutanckiej, wspaniałej. No i ja mam w ogóle słów, no, ale no, z przymiotnikami ostrożnie, płyty. Sorry. me it's all that you can say years gone by and still words don't come easily like forgive me forgive me Prawda, to jest zjawisko wspaniałe, przepiękne, jeszcze nie wiem co, co więcej. No to może takie słowo. My. Dobry wieczór, panie Dariuszu. Dobry wieczór, pani Agata. Przyzwoitość, dobro, szacunek, uczciwość, uważność, empatia to ważne, to bardzo ważne słowa. Wszystkie są ważne i one wszystkie są zawarte w moim ulubionym my. My jesteśmy, to więcej niż jestem, bo tworzy coś wspólnego, coś naszego. A jeśli my i coś jest nasze, to dbamy, kochamy, szanujemy, pomagamy, przytulamy. Jesteśmy uważni. Oni są obcy i daleko, a może oni to też my. Ludzie, my, istoty, bo ja i mój pies to też my. Jeśli zamienimy on, ona, oni na my, to będzie nam bliżej, lepiej i cieplej. Właśnie smażyłam bakłażany w migdałach. Coś takiego. Może bakłażany, bakłażany w migdałach. Smażyłam tylko po to, byśmy my mogli spróbować, czy dobre. Jeśli robimy coś dla nas, to w tym jest wszystko. Wszystko, co dobre, bo nasze, bo my. Niemcy w domu mojej babci Reny karmili, ostrzegali, dbali, bo nasza rodzina i oni to było my. Pozdrawiam Pana i całą naszą, to wielkimi literami, pozdrawiam Pana i całą naszą wspólnotę radiową, my radioaktywni. oj ale pięknie Pani napisała, Pani Agato. No to zaraz jeszcze chyba porozmawiamy z kimś, ale dobry wieczór. Pani Joana. Dobry, no, dobry wieczór, wieczór Pani dobry wieczór, mhm. dobry wieczór, dobry wieczór. Dobry no, wieczór, słucham. E, mam na głośno mówiącym, nie wiem, czy będzie lepiej, jak będzie cicho. No, nie, na, tak, na, na... świetnie się cicho słyszymy, cicho jeśli... jeśli tak, to, Halo? Tak, my, my świetnie, świetnie Panią słyszę i jest w porządku. Może, tak, może... właśnie, właśnie chciałam powiedzieć, wracamy tutaj z Torunia, jesteśmy za Malborkiem, właściwie przed Elblągiem i cały czas słuchaliśmy audycji i y, ona nas chyba na jutrzejszy dzień przytrzyma przy życiu i przy nadziei, że hmm. jednak jest więcej osób analizujących życie po prostu i wartości i, i właśnie odnośnie tego szacunku, bo chciałabym wrócić, bo dużo tutaj było wypowiedzi już poprzedników naszych hmm. y, wspaniałych o źródłach, o w ogóle nadziei, ale właśnie szacunek to y, Przede wszystkim rodzice muszą po prostu pracować nad dzieckiem i, i uczyć. I to jest długotrwały proces. To nie jest, że, że raz, raz powie się dziecku o czymś. To jest przykład y, pomagania załóżmy innym osobom chorym. Mhm. Albo poświęcania się dla innej osoby. I pokazania i mówienia dziecku o tym, że dziecko po prostu... Y, bo dziecko tego nie widzi, ono, ono po prostu trzeba jakby wzbudzić w nim, tak? Trzeba pokazać swoją postawą, poświęceniem, mhm. zachorzy, kiedy my się nimi zajmujemy, kiedy dziecko to widzi, tak? Bo jeżeli nie ma takiego przykładu, czy tak jak tutaj państwo opiekują się zwierzętami przygarniętymi, jakakolwiek pomoc, ale ten szacunek do człowieka jest po prostu przykładem z góry. Mhm. Tak, to, dziękuję, co my dajemy. Dziękuję bardzo. I dziękujemy, bardzo się cieszymy tutaj z mężem, wracamy z Torunia i się cieszymy, że mogliśmy posłuchać mm. i że ludzie inaczej myślą po prostu. Prawda? Jaka po... to nadzieja wstępuje w serce? Bardzo, tak. Na, na, na przyszły czas i będziemy czekali na tę audycję. <grym> dziękuję, pozdrawiam. Bardzo dziękujemy, pozdrawiam. No bezpiecznej drogi szerokiej życzę i, i dziękuję raz jeszcze. I jeszcze a propos właśnie mail, jeszcze jeden, bo to też ktoś, kto podróżuje właśnie teraz, pani Małgosia, z mężem, z byszkiem. Dobry wieczór. Dziś najważniejszym słowem jest dla mnie wdzięczność za życie, za koncert rzemiego Kaluma, z którego właśnie wracamy, za męża Zbyszka, który dzielnie prowadzi samochód, jeszcze ponad godzina jazdy, no może to jest mniej trochę, za wspaniały chrzest, którego świadkami przypadkowo byliśmy i za obecność właściwych ludzi w moim życiu. Gosia. Dziękuję pani Gosiu. No i jeszcze jeden telefon. Linia Nocna. Pan Mirosław, dobry wieczór. Dobry wieczór, panie Dariusz. A pan ja też z drogi, raz. prawda? Ja, ja z drogi tak, ja do domu jadę jak zwykle, ja już trzeci raz z panem będę rozmawiał. O, no, miło mi. No to <grym> szczęśliwa trójka, prawda? Pan... Parę no, lat tak, temu. No, oczywiście, no parę bo. lat temu, tak, tak no. jakie nocne rozmowy prowadziliśmy na różne tematy. No, no, Powiem szczerze, że, że, no trochę się tam w życiu udało zrobić różnych rzeczy. Świetnie, gratuluję. A tutaj, e, dziękuję, chciałem powiedzieć, e, bo nie wiem, o to, znaczy jakoś tam słucham sobie od któregoś momentu i e, e, brakuje mi słowa tęsknota. O, ciekawe. Tęsknota za ludźmi i tęsknota za czymś, co chcemy zrobić ze sobą. Aha, no no, proszę mówić. Tak, to ciekawe. Tak, takie coś, bo znaczy, no, no, ja mam ja mam w tej chwili, jestem, jestem ja, ja pracuję na planie filmowym, bo nagrywam, zajmuję się dźwiękiem i powiem szczerze, że a. ciągle z tym, jakby z tym walczę bo mu, mam, mieszkam z Pagdynią, a Aha. pracuję głównie w Warszawie Aha. i to jest tak, że ja jestem w Warszawie, to tęsknię za, za żoną jak, jak wracam to chciałbym zrobić moją pasją jest fotografia, taką niespełnioną Aha. no to ja na razie niespełnioną. Nie, nie, na, no razie na razie nie na Tak, razie. tak tylko, tylko że myślałem, że po przejściu, że, że jak już osiągnę wiek emerytalny, to już będę w, tak powiem, w takim miejscu w życiu, że będę, mógł, będę miał czas się zająć różnymi rzeczami, Aha. które mnie właśnie interesują. To była ta tęsknota za tym, żeby żeby robić to co, to, to, to, to, co we mnie siedzi od lat. Tak? Ja, ja się tą fotografią interesuję 50, 50 lat. Aha, aha. więc I to jest takie, taka, takie coś, co jest niespełnione do tej pory. I, a, tu się okazuje, a tu się okazuje, że, że e, e, jakby e, jestem w dalszym ciągu potrzebny na tym planie filmowym. E, Ale wie pan, jaka to, jaka to jest ważna rzecz, żeby czuć się potrzebnym. Na planie znaczy filmowym, czy gdzieś w jakimś innym miejscu. To jestem potrzebny, Jestem w sensie po, potrzebny, bo do mnie dzwonią, no właśnie, o to żebym mówię, tak. robił następne produkcje, tak? następne seriale, żebym dźwięk na planie nagrywał. I, i po prostu no, tak to u mnie wygląda. I ciągle we mnie tkwi ta, ta tęsknota. Za tym, mhm. Co chciałbym jeszcze zrobić, jakie jeszcze mam plany, w życiu, jak, no, bo przyjdzie taki moment, że no, zakończę tą pracę kiedyś uh -huh. na planie filmowym, tak? Uh -huh, uh -huh. I, i, I zobaczymy, co wtedy, no. No właśnie, może to jest właściwe. Zobaczymy, co wtedy. No, jak to w BBC tak. mówią, pokaże czas. Dokładnie, to ja bym dokładnie, zaczynam, ale... No no. ale... Ale, myśl, ale myślę, że warto, warto też o tym powiedzieć, bo warto tęsknić za czymś, co, Aha, tak. co chcemy osiągnąć w życiu, tak? Jasne. Do czego, do czego chcemy dojść, jakie mamy, no bo to się wiąże jakby też z, mar z marzeniami, prawda? W, w, ogólnie to tak nazwijmy. Uh -huh, uh -huh. Ale, no, ale jeżeli, jeżeli nie mamy tej tęsknoty za czymś, no to, to też nie widzimy tego celu, który, który jest tam gdzieś na horyzoncie. No. Pewnie. Dziękuję Panu. Panie, Panie Daruszu, dziękuję. Bardzo mi było miło Mnie znowu, też, mnie też. I proszę Super. żonę pozdrowić. Pan powiedział o tęsknocie do żony również, Dzie no więc to. Dziękuję, jest. dziękuję serdecznie, dziękuję, pozdrawiam wszystkich. Dobranoc. Dobranoc. Teraz pięknie kwitną drzewa, prawda, owocowe. No magnoli już przekwitają w Warszawie, ale jeszcze gdzie nie, gdzie są w rozkwicie. No i te różne czereśnie, wiśnie. No to może posłuchajmy tej piosenki. Cudownej bardzo. No Cudownie bardzo, ja mówię, dobrze, za dużo, za, dużo tych, za dużo tych przymiotników i przysłówków i różnych takich. Po prostu je posłuchajmy. R i Cherry Blossom Girl. na ta dziewczyna prawda? Jak kwiat wiśni. No i pan Krzysztof jeszcze. No jako, jakieś przesłanie końcowe chyba, prawda? Dobry no. wieczór. Dobry wieczór. Chciałem powiedzieć, że ogromnie się cieszę, że ta audycja jest, bo okazuje o. się, że ludzi, którzy wyznają podobne wartości jest więcej. No właśnie, tak. A to oznacza, że ludzi dobrej woli jest więcej. i Jak jak nie my na... Mm -hmm. Żeby ten świat nigdy nie wyginął, tak? życzę mm -hmm, tak. I, i, wszystkim, żeby znaleźli w sobie siłę, żeby y, potrafili się y, podnieść w takich sytuacjach złych, niedobrych. No i żeby na koniec jeszcze, żeby nas nie nazywano za sobą ludzkim, no, tylko właśnie, ludźmi, tak jest. myślącymi, mm -hmm. czującymi, kochającymi. Tak. Dlatego wszystkim życzę, wszystkim słuchaczom wszystkiego dobrego, mm -hmm. miłej nocy. Dziękuję bardzo. Dobrej nocy, panie Krzysztofie. Zaczęliśmy od piosenki Parole, Parole, Parole. Tej cudownej, ale takiej właśnie o inflacji słów, prawda? No tutaj się okazuje, że, że można zupełnie inaczej, że są inne słowa. Można by te same, tylko no jakoś to się okazuje, że inaczej brzmią. Słowa, słowa, słowa z Hamleta. Ja pamiętam, w kole fortuny było takie, takie hasło, ktoś już miał, to jest odgadnięte prawie wszystko, zostało mu no tylko jedna spółgłoska, zamiast dwóch, tam, było, tam było, to było puste i ten pan taki był szczęśliwy i powiedział słoma, słoma, słoma, no niestety nie udało mu się. No właśnie, ani żadne, żadna słoma, słoma, słoma, tylko prawdziwe, piękne, żywe słowa, za które państwu ogromnie dziękuję. Bardzo się cieszę, że możemy być razem i zapraszam państwa za tydzień. Zresztą pan Jurek, to bardzo ciekawe, Miłość, tolerancja, przyjaźń, dobroć, mądrość i dalej. To, to, jest, to, to, jest, to mnie zastanowiło, jak komputer ZX Spectrum firmy Sinclair. No zagadkowe, prawda? Zagadkowa niedziela. No dobrze. To co, za tydzień się spotykamy, mam nadzieję. Bardzo dziękuję. Mm, bardzo dziękuję Darku. Darek Pieruk jest wydawcą Linii Nocnej. Dzisiaj poznaliśmy się z Michałem Danielukiem. Jestem przeszczęśliwy. Dziękuję Ci też, Michał. No i co? I do usłyszenia. Dariusz Bugarski. trzymajcie się zdrowo. Promocja. Kończy się epoka Wiktora Orbana. Jego partia Fidesz po 16 latach rządów przegrała wybory parlamentarne. Co to oznacza dla Węgier, dla Unii Europejskiej, dla Ukrainy, a także dla naszego regionu? Czy to koniec rosyjskich wpływów w Budapeszcie? Na te pytania odpowiada w najnowszym magazynie Po prostu Wschód Andrzej Sadecki z Ośrodka Studiów Wschodnich. Zapraszam na stronę Radio.pl, platformy streamingowe i YouTube. Do usłyszenia i do zobaczenia. Piotr Pogorzelski autopromocja. Ogłoszenie społeczne. Półtora procent państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2025 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności. nif.gov.pl w zakładce OPP. Półtora procent podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu